Nie mów nikomu, to tajemnica. No i znowu nie mogę zasnąć. Jest noc. Nie wiem jak będzie ten odcinek, bo trzymam y, nagrywajkę. Będę pewnie z nią zaraz się przemieszczać. Zrobiłam sobie, znaczy robię sobie żelazo plusza z wapnem, zamieszałam, dwie kapsułki, że tak powiem, właśnie kończy się pluszować. Kijowo jest mieć problemy ze snem, nie jest to fajne, nie jest to przyjemne, jest to skórzające. No, ale niektóre osoby tak mają. Ten typ tak ma. Mm. Miałam nagrać dopiero jutro po pracy, właściwie dzisiaj po pracy. I wiem mniej więcej, o czym będzie tamten odcinek, a ten to, to nie mam zielonego pojęcia. Chyba nagrywanie stało się taką moją trochę ucieczką i sposobem na różne stany emocjonalne i ogólnie jakieś takie tego typu i gadam znowu bez ładu i składu hm. powinienem już spać takiego jakiegoś czasu i nie śpię i znowu trudno słyszeć komplementy w stylu ale masz nie pod oczami co ciężka noc była kiepsko wyglądasz mm. fajnie, uwielbiam to no ale cóż może, jak wszystko nie pogoda szaleć, w sensie ciśnienie za oknem, bo... za drzwiami, <głos> I, i temperatura przestanie skakać, to, to może będzie lepiej. Chociaż poraź była pełnia jakoś niedawno, to może to też miało jakiś wpływ. No, dobra, muszę się napić. Dziwnie smakuje takie połączenia. Dziwny smak wyszedł. No, ale co to? Mm. I znowu cisza. Chociaż no, nie lodówka borczy w kuchni, to nie jest taka cisza. Już hmm. wiem, o co chodzi z tą czułością. Ja mam ustawione auto, bo nie wyobrażam sobie nagrywać w słuchawkach. No, może z czasem przejdę na ten wyższy poziom wtajemniczenia i będę ustawiać sobie, żeby było lepiej słychać w ogóle. No. Hmm. W sumie to taka wygoda, nie? Mogę nagrywać, kiedy chcę. Może kiedyś nagram w drodze do pracy albo w pracy, albo... Jakoś tak. Hmm, mam w końcu kabel. Mini USB przyszedł mi dzisiaj i mam kartę czteroma 2 dwoma gołą, więc co mogę wymieniać. No. Czytnik kart dni już mi chyba nie będzie potrzebny, ale zawsze się przydaje choćby do przechowywania karty. Ha hmm. patrzę na Bukiego. W sensie tego misia Garfielda pluszowego. Coś siedzi na to, ale Mi się kapi ma taki zdziwiony wyraz twarzy, pyszczka, czy jak to tam nazwiemy. ja hmm. też nie, to zależy od mojego nastroju, bo czasami ma taki psotny, czasami zadumany, a czasami smutny. Hmm. Bo właśnie tak, rzeczywistość interpretujemy według siebie, według naszego odczuwania w danym momencie, o czym zresztą mówiłam. Tak, wiem, ostatnio dużo nagrywam, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czy doprowadzi do tego, że mi się znudzi, czy doprowadzi do tego, że wam się znudzi, czy doprowadzi do tego, że odcinki będą kijowe, chociaż w sumie zawsze są kijowe. W sumie jest taka telenovela moja, więc akcja może się rozgrywać, tak jak mi się zechce. Chociaż w młodzie na sukces każdy z każdym sypio. Może Kasia powinna sypieć z Kachą. Ciekawe, co jest tego wyszło. Mm. No. Jakoś tak nie wiem, czuję, czuję takie przemęczenie, takie nawet nie wiem jak to ująć, takie psychiczne. Być może ma to związek z pracą. Coraz częściej się irytuje i nie muszę się powstrzymywać, żeby komuś czegoś nie powiedzieć. Albo nie zareagować, tak jak nie powinnam, później w domu jakoś staram to odreagować, ale nie zawsze wychodzi a jestem typem, który raczej pewne rzeczy dusi w sobie i jasne, potrafię mówić o swoich problemach czy o jakichś tam rzeczach, które mnie wkurzają jak to miałam zwyczaj w większości odcinków ale to są takie tak naprawdę powierzchowne które tak naprawdę aż tak mnie nie bolą bo o tym to najbardziej boli to właśnie nie mówię taka wada, powinnam się tego oduczyć ale nie wiem, w sumie Większość jedynaków jest takich, że wykorzystuje ludzi do swoich jakichś tam zamierzonych celów i, i, i jakoś tak mają, że rodzice zawsze mogą, że coś ja jakoś taka jestem, że, że sama to przetrawię. I ciężko mi jest, prosiło się o pomoc a czasami mi się wydaje wręcz, że ja sama zrobię lepiej to też jest wadą bo to nie jest dobre kurczę, mm. jak opisać ten smak taki pomarańczowo jaki on jest w sumie mm. pomarańczowo-tabletkowy <grym> ciekawy smak Mam dzisiaj też doszłam do wniosku, że jestem uzależniona od kiśmu. W sensie takiego, wiecie, to się rozrepałem w wodzie. Jestem codziennie im kisiel, albo nawet dwa. Można być uzależniona od różnych rzeczy, no to ja jestem uzależniona od kiślu. I zastanawiałam, czy są w Polsce dostępne smaki np. przykład miętowe, albo jakiś rozgułaraną, który by pobudzał. Mogło ktoś to opatentować, wyprodukować, nie? Mm że śle stały się bardziej popularne. Ale powinien być jakiś taki... A na przykład taki śleco co są te, te na słodka chwila, czy jakoś tak że tylko się wodą zalewa, no to mogły być taki miętowy, na przykład albo właśnie z guaraną, albo... Jaki jeszcze mógłby być? jagodowo śmietankowy. Bo w sumie budynie tylko są takie bardziej, takie równe smaki. mają maki są zazwyczaj głównie owocowe. Nie widziałam innych, może do niewłaściwych sklepów wodę. Bo mam za mało rozeznanie w świecie. W sumie w Chinach i w Japonii są najróżniejsze smaki. Jeszcze w Japonii chyba. Mm. No. Przepraszam, nie wiem. Co było słychać? Właśnie dzisiaj przeziębiłam. Znowu było zimno w pracy. Najzimniej no u mnie jest ze wszystkich tych pomieszczeń, w których przebywam. No. Albo mi te bąbelki spruszam do nosa się wstały. Mm. No. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że mi zimno w stop. O, na stopki zimne. ha. I zazwyczaj rano i tak mi jest zimno. Nawet jak jest mieszkanie nawet jak jest pod kołdrą pod kocem, to i tak mi jest rano zimno. Zimne, nie? Zjawisko. To jest tak właśnie, tylko ja tak mam. Sławko nagrywał, że u niego właśnie jest tak ciepło i mu się nie chce wychodzić. A u jest zimno. A może mi tylko jest zimno. Chociaż normalnie moja sypielnia jest dość chłodna. No. Jeszcze. Dzisiaj 15 minut musiałam czekać, aż mogłam mogła pojechać do pracy, ponieważ był samochód oszroniony, więc odpaliłam, włączyłam nawiew na maksa i ze skromaczką latałam. No. Właśnie mi w brzuchu burczy, nie wiem czy to mnie słychać. <grym> tak, też sobie myślałam odnośnie tego, jaka była ileś tam lat temu. ta a propos naszych młodych podcasterów, że tak powiem. O! Właśnie mi się włączył piec kasow Grzywanie. I tak sobie myślałam właśnie, jaka ja byłam w wieku, jakie rzeczy robiłam. No nie zawsze było to rzeczy, z których jestem dumna. Chodzi mi tutaj o bytność w internecie. I, i też różne dziwne rzeczy się robiło różne rzeczy się wysyłało i w ogóle... Ciekawa jestem, czy ktoś coś ma na mój temat. A, powiecie to no przykład nie wiem, za teraz prezydentem, by się okazało, że ileś tam osób ma jakieś oczerniające mnie materiały. Mhm. A, skąd mi się w ogóle wziął ten kisiel miętowy? Kupiłam sobie dzisiaj miętę strąg, taką herbatę i miętę z guaraną. Są to herbatki Vitaxa, Vitaxu, czy jak tam się minę. I mm, ta sronki jest fajna, tak, tak pobudzę trochę. z Guaranu mm. rano sobie wypróbuję. To ciężki dzień. Dzisiaj po pracy udało mi się coś jeszcze załatwić. Nawet na poczcie byłam bo... mocha. Niestety nie udało mi się nic wysłać, ale udało mi się odebrać. Mm. No a jutro niestety pewnie nic nie załatwię. Bo za późno skończę pracę i wszystko będzie zamknięte. Irytujące. Tak. No ale cóż. Nie będziemy narzekać. Marudzić ważne, najważniejsze w sumie jest to, że ta praca jest. To. I że jest taka, że jestem w stanie się utrzymać. Trzeba w ten sposób patrzeć na życie. Są ludzie na przykład, którzy mają na dwójkę 400 zł i co? I, i, i jak dorywcze sobie gdzieś nie dorobią, to te przerąbane. Hmm. Też tak ogólnie sama jestem na siebie czasami zła, a propos mojego podejścia do ludzi, że właśnie tej takiej jakby otwartości i ufności tylko że za szybko się angażuje w jakieś relacje. Nie chodzi mi o to, że się od razu zakochuje, tylko tak przywiązuję. O. I mam problem z tym, że zawsze rzutuję jakieś dobre um, dobre, nie wiem, jak to nazwać. Um, moje dobre mniemanie o ludziach na ludzi. Z góry zakładam, że, że, że jak ja jestem fair, to i oni są fair, że jak ja robię to i ja oni lubią w ogóle to jest taki właśnie mój błąd, to często robię a później się okazuje, że wcale tak nie jest mm. no może z tego wynikają jakieś moje problemy z ludźmi albo z mężczyznami nie wiem no właśnie o czym mówiłam w jednym z odcinków ja mam też tak i, i staram się z tym walczyć, że jestem zła nie za to jaka osoba jest tylko za to, że nie spełnia moich oczekiwań względem niej, jakiegoś tam niemajnia, nie pasuje do mojego wyobrażenia o, o niej, to tak jak było z tym, jak na stronie umieściłam swoje zdjęcie i spadła mi słuchalność. Może no. powinnam ją usunąć? Ha. I nowy słuchacz będzie mógł sobie wyobrażać nie wiadomo co. Hmm. jeszcze, by to powiedzieć. Brakuje mi tej wiosny. Chcę, żeby już była wiosna. Już mam dość tej zimy. Teraz bardziej depresyjnie się tak czuję. Co mnie dobija. Nie lubię się tak czuć. Tak melancholijnie i w ogóle. Zawsze jak jest to słońce, to jednak człowiek się lepiej. Do solarium nie chodzę i nie uważam, aby solarium to było dobre wyjście. Dziwię się kobietom, które mówią, że idą do solarium, żeby trochę słońce zażyć. Jeżeli już to po prostu w cieple powiedziały, słońce zażyć. Hmm. Ale co to ja wiem? Nic nie wiem. U mnie doszłam na skórze, jestem trochę dziwnym popiekiem. I że przecież do siebie jakieś dziwne wulgi zawsze. I że mam tak, że jak wszyscy się czymś zachwycają, to ja od razu sceptycznie się do tego nastawiam. Hmm. Czasami na przykład nie obejrzę jakiegoś filmu, albo nie tam jakiejś środki dlatego że wszyscy się nie zachwycają. <grych> no. Tak trochę na opak czasami robię. No i bywa wredno. Czasami co bardzo, ale to jest też taki mechanizm obronny trochę u mnie. Też zauważyłam u siebie, że tak mam, na przykład wobec mężczyzn, że, na, że jakaś taka pisarka z ironię, nastawienie na nie jakieś takie um, radziałstwo. To jest właśnie jakiś mechanizm ogromny, żeby yy, lepiej tak, z takiego dystansu podchodzić, i, niż później dać się zranić. Choć fakt, fakty i tak zawsze jakieś rany się odnosi. No. W sumie to nie wiem co jeszcze powiedzieć. Kończę pić tą dziwną mieszankę i spróbuję zasnąć. Aczkolwiek baranów liczyć nie będę, ponieważ ym, gdy je liczę, to się rozbudzam. <grym> Bo albo sobie zaczynam je wyobrazić w jakichś dziwnych strojach, albo generalnie różne rodzaje baranów, albo fascynuje mi samo oglądanie baranów jak skaczą. Albo rozbudza mnie samo to, że liczę, żeby się nie pomylić i w ogóle. I wtedy wcale nie zasnę. Najlepiej starać się wyłączyć myślenie, chociaż mnie to jest ciężkie, ja wiem, że za dużo myślę i to jest też kolejna moja woda. I tak naprawdę czasami jest się, czy ja w ogóle mam jakieś zalety. Więc staram się co jakiś czas sobie przypominać o tym, że jakieś mam i jakie one są. Tak. No dobra, dość tego marudzenia, biorę ostatniego łyka. Hmm. A czego zawsze to ostatni łyk jest niedobry? z takim, taki słodki, z takim osadem i w ogóle mimo iż nawet się pomiesza, to to tak jest niedobra Dla. Mm, no ale co to? No tak, umyłam zęba, teraz się napiłam tego w... już mi się nie chce i z drugiej jasnicy najwyżej znowu do ten dobra to jest nadawanie na dzisiaj dobranoc i do udłuszenia.